To są informacje Polskiego Radia 24. Posiedzenia aresztowe rozpoczęte. Sprawca wypadku, w którym zginął poseł Litewka, może trafić za kratki. Zabici, ranni i ogromne zniszczenia Ukraina liczy straty po zmasowanym ataku Rosji. Służby szukają zaginionych, ale to tylko ćwiczenia. Będzie relacja z masywu Ślęży. Minęła dziewiąta. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zarzuty już usłyszał, teraz może trafić do aresztu. Chodzi o sprawcę wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Aresztu chce prokuratura, a posiedzenie w tej sprawie trwa już w sądzie w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej śledczy przesłuchali 57-latka. Przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, zarówno w fazie tego pierwszego przesłuchania na policji, jak i przed prokuratorem. Złożył dosyć obszerne wyjaśnienia. Odniósł się do przebiegu tego zajścia w ocenie prokuratora,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 cztery ofiary i ponad 30 osób rannych. Do tego uszkodzone domy i zniszczone samochody. Ukraińcy liczą straty po zmasowanym nocnym ataku Rosji. Najtrudniejsza sytuacja jest w Dnieprze. Zgłoszenia o zniszczeniach w tym uszkodzonym gazociągu docierają też z Charkowa. Łącznie w kierunku Ukrainy poleciało prawie 700 rakiet i dronów. Alarm także w Rumunii. Szczątki rosyjskiego drona spadły na miasto Gałacz, gdzie uszkodziły budynek domu i sklepu. Rumuńskie Ministerstwo Obrony już potępiło, tu cytat, nieodpowiedzialne działania Federacji Rosyjskiej. W wyniku zmasowanych ataków Moskwy na Ukrainę Polska rutynowo poderwała myśliwce. Maszyny wróciły już do bas. Rosyjska agresja była jednym z tematów unijnego szczytu na Cyprze. Przed kolejnymi aktami em, agresji ze strony Kremla ostrzegał premier Donald Tusk. Relacja Agaty Król. Chce obudzić tych, którzy żyją w złudzeniach, mówił Donald Tusk o sytuacji w naszym regionie. Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. My to wiemy, Tam się to nie wydaje, tylko my to wiemy. I dlatego my nie możemy poprzestać wyłącznie na deklaracjach, gwarancjach, traktatach. My musimy mieć praktyczne decyzje, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa naszej granicy. To muszą być decyzje europejskie, ale nie w konfrontacji z NATO, podkreślił szef polskiego rządu. Zagrożenie rosyjskie to nie jest tylko problem wojny w Ukrainie. Ono realnie dotyczy całej Unii Europejskiej nie tylko państw planki wschodniej. I że nie mamy czasu. Opieram się także o wiedzę naszych sojuszników, którzy nam przekazują też różne sygnały. Unijni przywódcy zdecydowali o przekazaniu Ukrainie 90 miliardów euro wsparcia finansowego oraz zatwierdzili 20 pakiet sankcji na Rosję. Teraz, jak poinformowała szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, chcą zacząć pracę nad 21 pakietem sankcji. Agata Król, Polskie Radio. Na Cyprze przywódcy rozmawiali też o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ratownicze drony i kłady na szlakach w masywie Ślęży. Od rana na Przedgórzu Sudeckim służby ćwiczą poszukiwania zaginionych. Co to oznacza dla mieszkańców i turystów to sprawdził Mateusz Czmiel.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 zaginionych w trudnym terenie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Ćwiczenia potrwają do wieczora. Lalka, przygody dobrego wojaka szwejka i Król Maciuś I. Między innymi te książki są czytane w kursującym po Warszawie tramwaju linii K. To specjalny pojazd przygotowany z okazji obchodzonego dwa dni temu Światowego Dnia Książki. Gazety pisały, że cały naród płacze po stracie ukochanego króla. Maciuś smutny siedział w swoim pokoju bo chociaż miał zostać królem, ale stracił ojca. Uważam, że super przednia propozycja. Czytam często, zgarza się w metrze w tramwaju. Czytam, więc akurat mi to pasuje. Wszystko, żeby to czytelnictwo propagować. Specjalny tramwaj rusza z metra Marymont. Mobilna biblioteka i e, książkodzielnia jedzie przez centrum do ulicy Rakowieckiej i z powrotem przejazd całej trasy zajmuje godzinę. To były informacje Polskiego Radia 24. Sobota pod znakiem silnego wiatru. Najmocniej wieje na północy, zwłaszcza na wybrzeżu. Od Świnoujścia po Gdańsk w Porywach to niemal 100 km na godzinę. Wiatr może dokuczać, ale nie powinniśmy narzekać na brak słońca czy na temperaturę. Na południu dziś nawet 21 stopni. W centrum 18, nad morzem 12. Niewielki deszcz po południu pokropi na północy. Klimat. Skoro wieje, to jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Na stan powietrza na pewno nie narzekamy. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 50% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat. kierunek KINO Dzień dobry, witamy w co sobotniej audycji Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak to nasz zespół redakcyjny. A gościem jest Daria Widawska, Dzień aktorka. Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Daria, dzisiaj 25 kwietnia, za 6 dni, twoje urodziny. Ojej! Ojej, Andrzejku! Zastanawiam się, co za 6 dni jest. Aha. No. No tak, ostatnie 40. Urodzona 1 maja. Tak, zgadza się.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 wiele planów. A, B, B. C. <głos> <głos> Aha, czyli jesteś taką kierowniczką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 Dziecko marzy, dziecku trzeba pomóc. No mm, i płacz mm. natychmiast ustąpił i na drugi dzień mama szukała mi mieszkania po prostu w Warszawie. Mama, a jednak a jednak ojciec czuwał cały czas, tak? To on, on był zawsze, tą ostoją. Zawsze. Mm. Zawsze oni oboje, oni się wiesz na niektóre problemy ze mną rozwiązywali. Mm -hmm. Tak, ale tata zawsze był tą osobą, która zawsze była po mojej stronie. Słuchaj, w twoim życiu, to tak jak mówisz, udało ci się, tak, bo była szkoła, a potem spadł na ciebie sukces, bo pojawiła się Magdaem i cała wasza wesoła ferajna <grych> zapełniała kolorowe tygodniki i ganiali za wami paparazzi. Tak. A potem jeszcze postawiłaś olbrzymią, mocną pieczęć z powodu udziału w 39,5, prawda? Jako Anka, żona głównego bohatera, żona nie żona tak. głównego bohatera. Wielokrotna, że żeby... Tak jest. E, e, e. Dzisiaj e, jesteś m.in. w Teatrze Kapitol. Tak. E, łóżko pełne cudzoziemców. To jest to, co jest na afiszu. Ale e, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast ta, teraz chciałbym Cię zapytać o Twój debiut, e, bo szukałem, szukałem i w którymś momencie natknąłem się na Cesarską Miłość. Teatr telewizji. Dokładnie. To jest e, mój debiut. Po drugim Le, roku... Leszka Włosiewicza. Tak, zgadza się. To był po drugim roku e, studiów. E, w tamtych czasach musiała złożyć do dziekanatu scenariusz, y, dostać zgodę mm. na Teatr Telewizji y, właśnie Cesarska Miłość, gdzie miałam ogromną przyjemność grać młodą carycę Katarzynę, a y, tą starszą dorosłą grała Anna Seniuk. Tak jest. Więc no to była ogromna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 obostrzenia wtedy w szkole. Władze Teatral... teatralne ostro tego pilnowały. Tak. Szkoły teatralnej. Tak. Aha. Dzisiaj jest już inaczej troszkę. Yy, nie do końca wiem jak, okay. więc nie chcę się yy. wypowiadać. Yy. No dobrze. I Tygrysy Europy to jest tak Jerzy Gruza, yy, Janusz Rzewiński. Tak.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 E, chociaż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 Na jego naukę domową. No, trudno siedzieć z, nad, nad lekcjami z 17-16 latkiem, uh -huh. ale przy pomocy mojej tak, ja go po prostu codziennie budzę rano do szkoły. <grym> to gdzie on pójdzie na studia? To będzie jakiś AWF? Prawdopodobnie tam się wybiera. Wspaniale. A Bruno jest 11-latkiem, to tak jak mówisz, jeszcze wszystko przed nim, tak? Jeszcze tak, jest w okresie przejścia. Y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 I działamy. I opowiadam sobie, co tam chcemy napisać. Tak. A umiesz spełnić te właśnie potrzeby takie edukacyjne w, w, w, w zakresie zadań domowych, osiemnastolatka i jedenastolatka? W zakresie osiemnastolatka nie, bo już wypadłam z tego no tak. obiegu. No, to, to, to, to już czas liceum, to już uznałam, że czas odpowiedzialności trzeba przerzucić na uczącego się.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 w Polsce Pani Domu jest tylko jedna. Pani Domu, tak, tak. tak e, mm. Bilety na Kopa.pl. Oraz teraz właśnie jestem tuż przed pierwszą próbą w Teatrze Kamienica e, w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Aha. Jutro pierwsza próba, więc trzymajcie państwo kciuki. E, e, Jakie e, sztuki? Na Boku. Na no.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 czytałem dziecku nauczyłem je czytać Wojciech mam ojciec dziecka tata też czyta fundacja powszechnego czytania ogłoszenie społeczne autopromocja nie milkną echa 18 europejskiego kongresu gospodarczego gospodarka obronna to sektor który rośnie w siłę Jakie perspektywy ma polska zbrojeniówka, o tym porozmawiamy z wiceprezesem PGZ, panem Arkadiuszem Bąkiem, już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na magazyn Saldo Extra.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 Wiedząc, że jednocześnie te ilość tych pieniędzy jest bardzo bardzo duża i rośnie z każdym rokiem, ale i oczekiwania, i dodatkowe programy, i wszystko co jest realizowane, również coraz więcej pieniędzy kosztuje. Czy razem z tą rosnącą dziurą budżetową w NFZ rośnie także prawdopodobieństwo tego, że z mapy Polski zaczną te szpitale powiatowe znikać, że po prostu będzie ich mniej, że część z nich... Będzie trzeba zamknąć. Ja oczywiście pytam o to z pełną świadomością wszelkich konsekwencji społecznych takiej decyzji, ale wiele wskazuje na to, jeśli nie wszystko, że do takiej decyzji, takiego ruchu powoli się zbliżamy. To jest zawsze bardzo trudne i niezwykle kosztowne politycznie, bo zdaję sobie sprawę, że wiele szpitali to są również pracodawcy dla setek ludzi, którzy pracują albo dla szpitala, albo w szpitalu. Daje też to poczucie zabezpieczenia dla mieszkańców, którzy mieszkają w danym regionie. Na pewno to jest w dużej mierze uzależnione od tak zwanych potrzeb zdrowotnych w danym regionie. No, potężnym wyzwaniem jest obecnie demografia, i związane z tym spadek wietności, urodzeń. Tu się cały czas dyskusja toczy, o czym wiemy odnośnie tego, które ginekologie, z położnictwem, porodówki tak zwane mają być utrzymane, gdzie ludzie chcą mieć poczucie zabezpieczenia, a jednocześnie jeżeli jest bardzo mało porodów, no to chyba nikt nie chce trafić też do miejsca, w których tych porodów jest bardzo mało, bo wtedy i personel ma mówiąc tak kolokwialnie, nie ma nabitej ręki. Bo, mm. Nie ma takiej bo, bo... wprawy w prowadzeniu wprawy, takich tak. procedur. Oczywiście, bo gdzieś, gdzie tych porodów jest naprawdę dużo dziennie, a gdzieś, gdzie zdarza się raz na dzień, czy raz na dwa dni, raz na trzy dni, no to też chcemy jechać do miejsca, gdzie personel jest jakby przygotowany, jest rozgrzany i, i tych porodów trzymuje dużo. A jednocześnie przesuwa nam się całe to zapotrzebowanie w stronę seniorów i starzeje nam się społeczeństwo brakuje intern, brakuje oddziałów chorób wewnętrznych. Czasami jest tak, że część oddziałów konkuruje o tego samego pacjenta. I ani jeden nie wypełnia w pełni oddziału, z, powiedzmy jakichś zabiegowych oddziałów, a i drugi też nie wypełnia w pełni oddziału, a konkurują jakby o te same świadczenia o tego samego pacjenta. I wtedy trzeba się zastanowić, czy na przykład w jednym miejscu nie pozostawić Danego działu To wymaga takiej strategii, wspólnego rozmawiania, wspólnej strategii dla całej regionu, dla całego regionu, który szpital jakie oddziały powinien prowadzić. I to jest wyzwanie, które nas czeka w najbliższych latach, wraz z malejącą populacją Polaków. Może być także i część szpitali będzie stawiany znak zapytania nad zasadnością prowadzenia działalności. Więc to, to jest zawsze bardzo trudne i bardzo kosztowne politycznie, i te, te decyzje no, wymagają i odwagi, i mądrości, i, i rozmowy z mieszkańcami.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 powikłaniami związanymi z zapaleniem mięśnia sercowego. Po błahej infekcji, jaką jest hmm. grypa. Dopiero na dyzurze niedawno miałem pacjenta 40 parę lat, który po przejściu grypy nie ma siły, żeby e, nawet przejść tych 100 metrów. E, jest w trakcie diagnostyki, to jest zapalenia mięśnia sercowego. Więc e, jakby apeluję z szczerością i, i, i z całą siłą, żeby e,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 Szczególnie atmatyty, którzy pojawiają się faktycznie w gabinetach i niejednokrotnie wymagają zwiększenia dawek leków ziemnych, gdy czują, że napady duszności, świszczącego oddechu, tego niepełnego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 gdzie nas skierować i jakie leki włączyć już na wczesnym etapie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za te rady. Dużo zdrowia życzę i do przyjemności z obcowania, z budzącą się do życia wiosenną przyrodą na sobotnim porannym spacerze. Pan dr Tomasz Karauda, lekarz Klinika Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi był z nami. Dobrego dnia, panie doktorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dużo zdrowia dla państwa. Do usłyszenia. A my teraz proszę Państwa razem ze słynnym zespołem Mazowsze przeniesiemy się za ocean. Po 16 latach Mazowsze powraca do Waszyngtonu. Słynny polski zespół pieśni i tańca wystąpi na jednej z najbardziej prestiżowych scen w Stanach Zjednoczonych. Kennedy Center z rzeczniczką prasową Mazowsza Katarzyną Pasieczną rozmawia nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Jesteśmy za kulisami jednej z najważniejszych amerykańskich scen kulturalnych. Kennedy Center, od niedawna Trump Kennedy Center. Jak się czujecie tuż przed występem? Wszyscy artyści są bardzo podekscytowani, czekają nie tylko na występ, ale na spotkanie, o właśnie, słychać naszą muzykę, yy, ale także na spotkanie zarówno z Polonią, jak i Amerykanami, którzy przyjdą. No jest to ogromne wydarzenie, bo zespół ma zawsze to są bardzo młodzi ludzie, więc dla większości z nich jest to pierwszy raz. Wszystko przygotowane, widzę tutaj porozkładane stroje. Prace jeszcze trwają, dziewczyny z Garderoby wyciągają stroje z, ze skrzyń, w których przyleciały, prasują, wieszają na wieszakach, akustycy właśnie testują sprzęt. Z tego, co widziałem, bilety są wyprzedane na ten koncert tu w Waszyngtonie. Tak, bardzo nas to cieszy, że cała sala jest pełna, że, że tylu chętnych chciało przyjść i zobaczyć Mazowsze. To dla nas też jest ogromne wyróżnienie, że możemy występować w takiej y, sali. To jest bardzo ważna sala dla Mazowsza, ponieważ tutaj w 1997 roku, kiedy Mazowsze koncertował w Waszyngtonie, zespół dowiedział się o śmierci Miry Ziemińskiej-Sygietyńskiej i te kulisy, w których my teraz stoimy, były świadkiem no, ogromnej rozpaczy, ale też wielkiej niewiadomej, co dalej z zespołem. No i oto jesteśmy po tylu latach. Zespół jest w znakomitej kondycji, także no taka historyczna chwila też dla wszystkich. Wasza nazwa tutaj w Stanach Zjednoczonych to jest Magnificent Mazowsze, czyli wspaniałe, spektakularne Mazowsze. Kto wymyślił ten tytuł? To jest wasz tytuł eksportowy, nazwa eksportowa, czy Kennedy Center chciało tak was nazwać? Nie, to jest już bardzo stara nazwa, którą po pierwszym turnie w 61 roku wymyślił ówczesny impresario który zapraszał Mazowsze do Stanów Zjednoczonych, słynny Jurok, no i on nazwał Mazowsze The Magnificent Mazowsza, także ta nazwa tutaj w Ameryce i w Kanadzie również no jest jakby obowiązującą, co nas cieszy i myślę, że oddaje cały sens i istotę tego, czym jest zespół Mazowsza. Jak się czujecie będąc jednym z najlepszych polskich towarów eksportowych? Jednym z najlepszych? No najlepszym, najlepszym. Myślę, że dla nas wszystkich, szczególnie dla artystów, to jest ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że możemy prezentować polską kulturę kulturę narodową na scenach całego świata, tutaj w Ameryce również, że nazywani jesteśmy ambasadorem kultury polskiej my rzeczywiście tym ambasadorem jesteśmy. Rozmawiamy z ludźmi po koncertach, którzy wychodzą ze łzami w oczach, zachwyceni, szczególnie Polonia, która dawno nie była w kraju. No to jest taka cząstka Polski przywieziona przez nasz zespół tutaj. To jest taki moment, w którym Polacy czy Amerykanie polskie Pochodzenia czują się dumni, że są Polakami. Ja to wiem, bo moja córka tak reaguje w tego typu sytuacjach. No ja myślę, że mają być z czego dumni, ponieważ polska kultura jest wspaniała. Myślę, że jedna z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych na świecie, bo w jednej wsi jest zupełnie inny folklor niż w miasteczku 20 km dalej. Różni się to i tańcem, i śpiewem, i muzyką, i przede wszystkim kostiumem. A wiadomo, że kostiumy Mazowsza są znane już teraz na całym świecie, piękne, kolorowe. To jest niesamowicie energetyczna kultura, która pokazuje te najpiękniejsze polskie tradycje, najpiękniejszą polską sztukę. Mamy się czym pochwalić, więc myślę, że Polacy, którzy będą siedzieli na widowni, będą dumni. Co najbardziej się spodoba Amerykanom, albo co zrobi na Amerykanach? Pani zdaniem największe wrażenie. Myślę, że Amerykanie zachwycą się, no, zarówno naszym pięknym kostiumem, tańcem i śpiewem, ale przede wszystkim wysokim poziomem artystycznym. Jeżeli posłuchają jak gra nasza orkiestra pod batutą maestro Jacka Bonieckiego. Którą przywieźliście ze sobą? Oczywiście, przywieźliśmy ze sobą batuty. Pan dyrektor już w gotowości. Myślę, że brzmienie naszej orkiestry zachwyci naprawdę nie tylko takich przygodnych widzów, ale również malomanów, bo no, mamy się czym pochwalić. Mamy wspaniałą, wspaniałą orkiestrę, a od muzyki wszystko się zaczyna. Waszyngton to początek? ale nie koniec tej y, trasy po Ameryce Północnej. Jesteśmy w Waszyngtonie, potem wyjeżdżamy do Nowego Jorku, zahaczamy również o Toronto, no i lądujemy w Chicago na y, kilka dni. Będziemy tam nie tylko koncertować, ale też bierzemy udział w paradzie, paradzie 3 maja czy paradzie Płaskiego, różnie jest nazywana. W każdym razie będziemy tam szli razem z Polonią. Na pewno z wielką dumą będziemy prezentować tę naszą polską kulturę. W Waszyngtonie z rzeczniczką prasową zespołu Mazowsze Katarzyną Pasieczną rozmawiał Marek Wałkuski. Reklama.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 Autopromocja. Gdy dochodzi do przymusowego odebrania dziecka, jego rozpaczliwy krzyk Chce do mamusi nie dotyczy matki biologicznej. Czy tak powinno wyglądać egzekwowanie prawa? Gdzie w tym wszystkim jest dobro dziecka? O tym wszystkim dzisiaj po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie, zaprezentuje Państwu reportaż Krzysztofa Wyżykowskiego. egzekucja, a także porozmawiam z adwokatką kobiet Aleksandrą Wejdę lub Bziuk. Zapraszam, Dorota Boniecka Górny. To promocja.